Mops. W kuchni stał na stole klops. Mops do klopsa chyłkiem hops. Gdy się najadł tak, że spuchł aż, nagle zjawił się pan kucharz. Patrzy blednie. Nie ma klopsa. Rzeczę tedy groźnie do psa. Ja przepraszam pana mopsa. Pan mi tu za bardzo hopsa, żeby pan nie dostał kopsa. Na to mops wyszczerzył kły i odszczeknął bardzo zły. Fe! A cóż to za maniery? Jeśli mam być całkiem szczery, na mnie nawet pan nie dmuchnie, bo i tak chcę zmienić kuchnię. A to głównie z tej przyczyny, że nie znoszę siekaniny. Po czym precz odrzucił sztuciec, warknął, burknął i chciał uciec. Kucharz, widząc to, wpadł na psa, porządnego dał mu klapsa, a na obiad zamiast klopsa spożył, zły jak mops, rol mopsa.